S'il te plaît, te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te Raz, dwa, trzy. Raz, raz, raz, dwa, trzy. Martwe ułamki sekund. 1-0-0 na kwadrat racie Tylko jedno wyjście z pomyższej sześciu. Z godziny potrzeba tylko minut dziesięciu. Na szczęście łaskawy jest ten los i Cyfra ponad inne Otoczony niuczy Tyle par poczuje czarnolistych demów czar. Tyle rodzi się, robiących swoje czynów. Potomstwo to nie kwestia jednego, dwóch odcinków. Śmierć tam miejscu, efekt długiego lotu. Góry ukartowane już niebawem w cięcie w toku. Bo trzykroć uczyć się, zakręczyć czerwonej elementy Różny stop w numery zakręty Synteza substratów, stratów, na produkt. z tego nie nalejesz, nie powstanie z piasku wiaduk. Prostych równoległych nie połączy jeden punkt Nic nie wyrośnie, gdy zepowienie Do to grun Dużo trzeba zrobić, by mieć morderczy owoc By w ciągu dnia stworzyć jedną małą moc Pełna morderców, których zbrodnia ma sens Ofiary mają bilety, których większość to jest Ciągle pod nogi i na linię horyzontu Nie wiadomo przecież, co na świat na końcu Na końcu ten, czy za co pełen złota zabić strasznika wtedy nagroda zasłużona Nie sztuka czymś, a w powietrzu z lotem, Najwyższa próba nie da zapłacić się tym złotem 1, Dalej 7, na wolności, 1, czy 1, za 1, kratki za nie, nie wiem, poczekam na grobowy wyrok Grobowy wyrok, grobowy yeah! wyrok O! Oh, oh, oh. oh, oh. ja ah, raz, raz, Jak uła! Skoczy, skoczy, Ja, ja, ja, ja. Aha. Ja, ja, ja. Jeden skok wystarczy by zniszczyć Cię, lecz na razie trwa on w locie jest, szpona mi rozpata. wiatr Obije. Skok Jaguara rozetnie twą szyję Krew będzie lat, się z niej, krew pryskać będzie Wszędzie kałuża krwi rozpłynie się Za brak podejścia jakiegokolwiek Za brak pomysłów na własną kroplę Za rozpuszczenie maszci na wodę Za rozpuszczenie rdzenia na modę Za to właśnie padniesz jego ofiarą Za to co zrobiłeś śmierć będzie karą Za późno wtedy będzie na odwrót Nie wywiniesz się, nie ukryjesz od mordu on i tak cię znajdzie, zleje się z odroczeniem, gdy będziesz czuł się, bezpieczny uderzę Wyginie gatunek, wtedy twój nie szum, bo wygra rozum i wiatr z góry gór Nadejdzie dzień wielkiego łowu, nadejdzie dzień wielkiego mordu Dasz hasło nie będzie potrzebne, bo co będzie chciał, to sobie weźmie, weźnie, weź, weź, weź, weźmie Ha ha ha ha!